Wibracja 95. Jestem dla siebie miły. Mów do siebie tak, jakbyś chciał, żeby się zwracano do ciebie. Najprawdopodobniej wszelkie negatywne słowa, które słyszałeś od innych, już wykorzystałeś w stosunku do siebie. Cała zewnętrzna negatywność może być echem twojego wewnętrznego dialogu. Czas to zmienić. Bądź dla siebie uprzejmy i łagodny, a świat odwzajemni się tym samym. Wibracja na dziś Jestem dla siebie uprzejmy. Dzisiaj znajdę powody, dla których warto być dla siebie miłym. Podaruję sobie wsparcie, którego szuka mój innych. Dobrze jest być łagodnym. Uprzejme myśli lekko płyną w moim umyśle. Podziel się wibracją. Mój umysł jest uprzejmy.